Wibracja 50 Jasne intencje. Twój głos jest silny i został wysłuchany. Nawet kiedy masz wadę wymowy lub słuchu, pamiętaj, że twój głos jest mocny, potężny i wszechświat zawsze cię słucha. Głos, o którym tu mówię, nie jest tylko dźwiękiem wydobywającym się z twojego gardła. Jest intencją, którą przechowujesz głęboko w swoim wnętrzu. Każda twoja intencja ulatuje w przestrzeń i wraca do ciebie jak bumerang, zwłaszcza kiedy się na niej skupiasz. Dlatego też tak ważne jest, abyś skupiał się na tym, co kochasz i czego pragniesz, a nie na strachu i obawie. Musisz jasno określić, czego pragniesz. Być może zechcesz sporządzić listę takich rzeczy na papierze lub w pamięci. Wypisz, co chcesz zrobić. Jeżeli jednak wiesz, że były to pozycje z listy rzeczy, których kiedyś nie udało ci się osiągnąć, czas to zmienić. Masz w sobie nieskończone źródło inspiracji i światła. Jeżeli jednak czujesz, że konkretny cel jest nierealny, najprawdopodobniej go nie osiągniesz. Pamiętaj też, że żaden cud ani manifestacja nie są trudniejsze ani większe od innych. Nic nie jest nierealne. Chyba, że właśnie w ten sposób postrzega to Twój umysł. Jeżeli Twoje intencje gasną, gdy myślisz o swoim marzeniu, nie zrealizujesz go. Wibracja na dziś Dzisiejsza lekcja pomoże Ci określić jasne intencje. Czego pragniesz od życia? Co realnego potrafisz stworzyć? Jesteś ograniczony jedynie przez swoją zdolność przyjmowania cudów. Dzisiaj przekrocz granice swojej przeszłości i przedostań się w przestrzeni nieograniczonego potencjału. Pomyśl o celach, które jesteś gotów manifestować. Uświadom sobie, że ustalone dziś przez ciebie intencje są realne i znajdują się w twoim zasięgu. Zrozum, że jesteś zdolny je zrealizować. Mam prawo być wysłuchanym. Wszechświat słucha moich intencji. Dzisiaj jasno określę. Czego pragnę? Jestem zdolny do tworzenia cudów. Decyduję się przyjąć te cuda z otwartymi ramionami. Tak zatem jest. Podziel się wibracją wszechświat zawsze słucha. Jasno precyzuję moje intencje.